że mnie jest jako inni ludzie drapieżni, niesprawiedliwi, cudzożnicy, albo jako i ten celnik poszczę dwakroć w tydzień daję dziesięcinę ze wszystkiego co mam a celnik stojąc z daleka nie chciał podnieść i oczu swych w niebo ale się bił w piersi swoje mówiąc Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu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 A Jezus murzekł: Przejrzyj, wiara Twoja Ciebie uzdrowiła. I zarazem przejrzał i szedł za nim wielbiąc Boga, co wszystek lud widząc, dał chwałę Bogu.